Z mojej strony z tego miejsca kolejna myśl, wiele wniosek, jedno przesłanie, szacunek bracią, chwała złodzieją, chuj w dupę, wszystkim dziwkom i frajerom. Nie inaczej, kurwa, nie inaczej. Czy wolność, czy trafie, każdy ma to nas co zasługuje.